Po zakończeniu sierpniowych strajków 1980 roku zdecydowano o utworzeniu jednego ogólnopolskiego niezależnego samorządnego związku zawodowego NSZZ Solidarność. Cała Polska żąda Próby ingerencji władzy w jego statut doprowadziły do kryzysu zakończonego rejestracją 10 listopada. Pełnoprawnej działalności w ramach odnowy zgodnie z postanowieniami Gdańskiego. W tym czasie strajkiem ostrzegawczym robotnicy protestowali przeciwko niewywiązywaniu się władz z porozumień sierpniowych. Nagroda Nobla jest bardzo niebezpieczna, jeżeli ją się bierze za nadto poważnie. Saul Bello powiedział, że to jest pocałunek śmierci dla pisarza. W grudniu, kiedy Czesław Miłosz odbierał literackiego Nobla, prezydent USA Jimmy Carter ostrzegał w liście Leonida Breżniewa przed interwencją ZSRR w Polsce. W Gdańsku odsłonięto pomnik poległych stoczniowców. W styczniu 1981 roku delegacja Solidarności z wizytą u papieża Jana Pawła II. Nie ustają strajki przeciwko władzy, która nie realizuje postulatów sierpniowych, w tym rejestracji Solidarności Wiejskiej, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, ustanowienia Wolnych Sobót, co nastąpi niebawem. Nie wszystkie zakłady zgadzają się z decyzją władzy Związku o zawieszeniu protestów. Mamy dosyć kłamstw. Przez tyle lat i chcemy uporządkować te sprawy. Musi być gospodarka wyprowadzona z tego całego kryzysu. W kinach film dokumentalny Robotnicy 80 Andrzeja Chodakowskiego i Andrzeja Zajączkowskiego. Luty przyniósł wykluczenie Piotra Jaroszewicza z PZPR, obwinianego o zaistniały kryzys. Nowy premier, generał Wojciech Jaruzelski apeluje o powstrzymanie się od protestów przez 90 dni. Zarejestrowanie Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Władza podpisała porozumienie z protestującymi rolnikami. W marcu powstał NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. W polsko-radzieckich rozmowach na Kremlu Moskwa odradzała ustępliwość w polityce wewnętrznej PRL. Tak się złożyło, że w prawie przez dwa dni. Marian Jurczyk. Gdzie przyjmowałem telefony z różnych regionów. Nie ma innego wyjścia, przycisnąć jak najmocniej do ściany. W Bydgoszczy interwencja milicji w trakcie sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej z udziałem działaczy Solidarności. W tle tego wydarzenia, nazywanego prowokacją bydgoską, manewry Wojsk Układu Warszawskiego w naszym kraju. Spotkanie premiera Jaruzelskiego z prymasem Wyszyńskim. Przedmiot rozmów, napięcie społeczne w kraju. Pracowaliśmy nad tym i pracować będziemy. Nadal, by Polska żyła po Bożemu. Z kolei w kwietniu pierwszy numer tygodnika Solidarność. Reglamentacja mięsa, masła i przetworów zbożowych. Pierwsze od dziesięcioleci obchody Konstytucji 3 maja. Reformatorskie tendencje w ZSL po zmianach personalnych w partii. Rejestracja Solidarności Rolniczej. Dzień po, 13 maja, wydarzenie, które wstrząsnęło światem. Zamach na papieża Jana Pawła II w Rzymie. Prasa jest zgodna, że papież padł ofiarą spisku, w którym Mehmet Ali był wykonawcą. Dwa tygodnie później zmarł kardynał Stefan Wyszyński. W Katowicach chuligańskie burdy przy braku interwencji milicji. W Kan złota palma dla filmu Andrzeja Wajdy, Człowiek z żelaza. Umacnianie się partyjnych konserwatystów przeciwników reform. Czerwcowy list KCKPZR do KCPZPR o bratnim wsparciu w obronie socjalizmu. Proces kierownictwa Konfederacji Polski Niepodległej. Zarzut przygotowania do obalenia przemocą ustroju PRL. W Poznaniu pomnik w hołdzie ofiarom czerwca 1956 roku. W lipcu prymasem Józef Glemp. Obrady 9 Nadzwyczajnego Zjazdu PZPR wykluczyły z partii Gierka i jego najbliższych ludzi. Nowo wybrany Komitet Centralny z dużą liczbą wojskowych. Obniżenie przydziałów kartkowych i okres dwumiesięcznych marszy głodowych. Niedopuszczenie Solidarności do ośrodków masowego przekazu. Jerzy Urban rzecznikiem prasowym rządu. Dziś o przełomie 1980 i 81, a także o burzliwym 81 roku w Polsce. Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Witam z Zadyszką także z poprzedniego spotkania, ponieważ karnawał Solidarności trwa. To określenie karnawał Solidarności nasuwa mi nieodparte skojarzenie ze źródłosłowem tego pojęcia karnawał. To z włoskiego. karnewale, czyli żegnaj mięso. To rzeczywiście był czas, kiedy mięso nie gościło specjalnie długo, jeśli w ogóle na półkach sklepowych. Czas, kiedy w tej walce politycznej bardzo ważnej, decydującej o przyszłości Polski, kryzys ekonomiczny był wykorzystywany przez władze do tego, by rzucić na kolana solidarność, by zmęczyć społeczeństwo, by przekonać, że dłużej nie może być dwu władzy, trzeba przywrócić pełną kontrolę. PZPR nad życiem politycznym, żeby na półkach może kiedyś w niedalekiej przyszłości pojawiły się znowu dostawy mięsa. Do takiej wizji karnawału, solidarności władze próbowały sprowadzić czas, o którym dzisiaj będziemy mówili. Ale ten czas nie da się zredukować tylko i wyłącznie do obrazu pustych półek sklepowych, i wtedy też określano gospodynie domowe matkami i Polkami, które zabiegały o te luksusowe wtedy towary. Tak, najczęściej kobiety, ale często całe rodziny spędzały po kilkanaście godzin czasem dziennie. Naprawdę to były takie długości oczekiwania na najróżniejsze towary od papieru toaletowego, począwszy na maśle czy mięsie, że nie wspomnę już o tak wyrafinowanych artykułach. Potrzeby najdalsze jak kawa czy cytryny, zupełnie nieosiągalne w tamtym czasie. Pamiętam, jak mój ojciec wracał z pracy w fucie Lenina właśnie z dumną miną zdobywcy, któremu udało się zdobyć, nie wiem, tam 12 rolek papieru czy powiedzmy dwie paczki kawy po wielu godzinach stania w jakimś zakładowym sklepie. To oczywiście, powtarzam, naturalnie dotyczyło przede wszystkim kobiet, ale całe społeczeństwo było upodlone przez tę sytuację. I warto ten obraz przypomnieć tym no, nierozważnym dzisiaj politykom, którzy mówią dzisiaj na temat sytuacji politycznej, że ona jest w jakimś zakresie gorsza czy bardziej haniebna od tego, co było za komunizmu. Naprawdę powinni się ugryźć w język. Jeśli idzie o codzienne upodlenie przez życie, jakie stworzyły warunki ekonomiczne po epoce Gierka, myślę, że nikt z nas nie chciałby wrócić do tamtej epoki. No jesteśmy najmniej zarabiający i ten cały ciężar ponosimy my, nie ci panowie u góry. Mamy dosyć, nie dopuścimy do tego, żeby się powtórzyło to, co było. Spróbujmy opanować ten chaos, który tworzą te mnożące się daty, wydarzenia, nazwiska z pewnego dystansu. Otóż z jednej strony władze, które podpisały porozumienia sierpniowe, Chcą nie wypełniać tych porozumień, a przede wszystkim zredukować do minimum znaczenie najważniejszego ich punktu o wolnych związkach zawodowych. Nie chcą więc dopuścić do tego, by raz utworzone wolne związki zawodowe mogły rozszerzyć się na różne sfery społeczeństwa, by wychodząc poza krąg robotników mogły objąć na przykład rolników, oto toczyła się bardzo długa zacięta batalia polityczna, ponad półroczna, by mogły objąć także takie niezależne od władzy zrzeszenia studentów. To była batalia trwająca blisko pół roku o zarejestrowanie niezależnego zrzeszenia studentów. I w skali całego społeczeństwa władzy chodziło o to, ażeby Solidarność skompromitować, osłabić i zmniejszyć pole jej legalnego działania. I tu oczywiście bardzo wyraźną próbą sił w tym zakresie była już walka o rejestrację Solidarności. Przypomnijmy, że 17 września na spotkaniu międzyzakładowych komitetów założycielskich, w jakie przeobraziły się wcześniejsze komitety strajkowe, teraz przyjęły one nazwę MKZ-ów, czyli międzyzakładowych komitetów założycielskich, które miały zakładać Solidarność na szczeblu ponadzakładowym. Ich zebranie w Gdańsku, na które przybyli delegaci z całej Polski, m.in. z Poznania Alech Dymarski, z Bydgoszczy Jan Rulewski, czy z Łodzi Andrzej Słowik, podjęto decyzję o stworzeniu jednego ogólnopolskiego, niezależnego, samorządnego związku zawodowego Solidarność. To była bardzo ważna decyzja, bo przecież można było wyobrazić sobie te wolne związki jako związki branżowe, tak jak te istniejące wcześniej reżimowe, podzielone na poszczególne branże, tu więc hutnicy, tu górnicy. Tymczasem podjęto decyzję, że będzie to jeden ogólnopolski związek, a więc z góry wiadomo było, że będzie to poważna siła polityczna, partner do rozmów z władzą komunistyczną, Oczywiście, o ile ta władza zechciałaby potraktować te reprezentację społeczeństwa po partnersku. To rozwiązanie podsunięte przez prawników, przez Jana Olszewskiego, Wiesława Chrzanowskiego, obecnych na tym posiedzeniu, wiązało się także z wyborem nazwy dla związku. Te nazwę zaproponował Karol Modzelewski, choć funkcjonowała ona już wcześniej. Trzeba to przypomnieć, że wprowadził ją wcześniej jeszcze w ruchu wolnych związków zawodowych na Wybrzeżu Krzysztof Wyszkowski i że już na strajku w sierpniu nie on jeden, to znaczy nie sam Krzysztof Wyszkowski, tylko paradował w koszulkach z napisem Solidarność. Ale właśnie od 17 września 80 roku ta nazwa została zaproponowana już oficjalnie jako wspólna nazwa dla całego związku. W tym momencie już zrzeszał on 3,5 miliona członków, a władze robiły wszystko, żeby jednak go nie zarejestrować albo żeby opóźnić rejestrację. Lech Wałęsa. rejestrować dopisując jakieś tam rzeczy. Jeśli chodzi o statut, postaramy się wyjaśnić dlaczego i kto miał takie prawo wpisując swoje jakieś punkty. Takim działaniem było żądanie wpisania do statutu związku kierowniczej roli PZPR. No nie tylko. Pierwotnie wprowadził te zmiany sędzia Kościelniak, który miał zarejestrować związek, znaczy zajmować się tą sprawą z ramienia de facto podporządkowanych całkowicie komunistycznej władzy sądów. I wprowadził on zmiany polegające również na uznaniu Sojuszy Międzynarodowych, czyli Zwierzchnictwa Związku Sowieckiego nad Polską, obok tej hegemonii PZPR w życiu politycznym w Polsce. Ostatecznie po bardzo dużym napięciu, po strajkach ostrzegawczych, które w związku z tym wybuchały, 10 listopada w sądzie podpisany został akt rejestracji NSZZ Solidarność ze statutem w pierwotnym brzmieniu. Tylko w formie aneksu dodano punkt o uznaniu kierowniczej roli PZPR. A więc to był rodzaj jakiegoś kompromisu z wyraźnym ustępstwem ze strony Solidarności. Po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 1980 roku na posiedzeniu jawnym orzeczenie to usunęło przeszkodę formalno-prawną do rozwinięcia przez nowy niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność pełnoprawnej działalności w ramach odnowy zgodnie z postanowieniami porozumienia Gdańskiego, zgodnie z intencjami, które przyświecały obu stronom przy jego zawarciu, co pomoże również szybciej przezwyciężyć obecne trudności, w jakich znalazł się nasz kraj. Ale jak wyglądała istota tej gry między władzą a Solidarnością? Świadczy wydarzenie, które miało miejsce dwa dni po rejestracji Solidarności. Wydarzenie, o którym rzadko się wspomina, a bardzo ważne. Posiedzenie Komitetu Obrony Kraju, KOK. Ta instytucja nabierała coraz większego znaczenia w 80. i 81. roku, spychając niejako na drugi plan biuro Polityczne. Kluczową postacią w Komitecie Obrony Kraju był Wojciech Jaruzelski, instytucji polityczno-wojskowej mającej... Dbać o poziom przygotowania państwa, czyli PRL do obrony Polski Przed zagrożeniami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi I Wojciech Jaruzelski 12 listopada ujawnił, iż przygotowany został Cytuję, zestaw niezbędnych aktów prawnych dotyczących stanu wojennego A zatem przygotowany został już prawny model stanu wojennego Który miał zakończyć tę ugodę z Solidarnością I to dwa dni po zarejestrowaniu Solidarności. W listopadzie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opracowało plan internowania 13 tysięcy wytypowanych działaczy opozycji i przygotowało ośrodki internowania i miejsca w więzieniach. W listopadzie roku 80, mówimy ciągle o roku 80. To pokazuje oczywistą dwulicowość zachowania władz w tej sprawie. Sposobem argumentacji mającym bronić tego rozwiązania, czyli stanu wojennego, jest stwierdzenie, że władze sowieckie szykowały jako alternatywę wkroczenie wojsk Układu Warszawskiego do Polski i stłumienie Solidarności siłą zewnętrzną. Ale i w tym przypadku dysponujemy materiałami już dzisiaj najważniejszymi, to znaczy stenogramami posiedzeń Biura Politycznego KCK czyli władzy całego Imperium Sowieckiego tu bardzo interesujące są fragmenty, które pochodzą jeszcze z roku 80, kiedy Kania po raz pierwszy odwiedził wizycie hołdowniczej Breżniewa 29 października na posiedzeniu w biura politycznego. Breżniew mówił tak, cytuję, „W Polsce rzeczywiście trwa obecnie pełne rozpasanie kontrrewolucji, a w wydarzeniach polskiej prasy i polskich towarzyszy nic się o tym nie mówi. Nie mówi się o wrogach narodu. Andropow, szef KGB, także krytykował władze partyjne w Polsce, że nie dość konsekwentnie zwalczają antysocjalistyczne elementy, takie jak Wałęsa czy Kuroń. Ale odpowiedzialny za stronę wojskową Imperium Sowieckiego, marszałek Dmitrij Ustinow, obecny na tym posiedzeniu, powiedział tak... Jeśli nie zostanie wprowadzony stan wojenny, to sprawa będzie się komplikować i wszystko stanie się jeszcze trudniejsze. Armia waha się, ale nasza północna grupa wojsk jest przygotowana i znajduje się w pełnej gotowości bojowej. Koniec cytatu. Co znaczył ten krótki meldunek ministra obrony Narodowej Związku Sowieckiego. Stwierdzał mianowicie, że jedynym dobrym wyjściem jest stan wojenny w Polsce, Oczywiście nie może odmówić wykonania rozkazu, gdyby biuro polityczne mu taki wydało i wojsko sowieckie może w razie nieszczęścia uderzyć w Polsce, ale to jest rozwiązanie dużo gorsze, rozwiązanie, którego Ustinow nie radzi. Ustinow jako szef wojsk sowieckich, czy po prostu ich zwierzchnik. I biuro polityczne sowieckie niewątpliwie w tym kierunku idzie, aby nakłonić towarzyszy w Polsce do wprowadzenia stanu wojennego, nie biorąc poważnie ani przez moment użycia własnych wojsk w ewentualnym wielkim przelewie krwi w Polsce. Dlaczego taka wstrzemięźliwość władz sowieckich? Afganistan. Tak. Odpowiedzią oczywiście nie jest tylko sędziwy wiek większości członków Politbiura i w związku z tym niechęć do podejmowania dużego ryzyka, jakim byłoby rozpoczęcie wojny w środku Europy. Ale także właśnie wspomniany przez panią redaktor już zaogniony bardzo problem w stosunkach z Zachodem, czyli wojna w Afganistanie. Związek Sowiecki potrzebował przede wszystkim oddechu gospodarczego, a zaczynało mu tego oddechu brakować z powodu forsownych zbrojeń. I bardzo ważne kontrakty gospodarcze przede wszystkim z Niemiecką Republiką Federalną na budowę pierwszych gazociągów, które miały połączyć złoża w Związku Sowieckim właśnie z Niemcami. To już jest rok 80. I naturalnie wybuch wojny, konfliktów w środku Europy w Polsce natychmiast by zniweczył te plany. Związek Sowiecki zostałby w sensie gospodarczym rzucony na kolana przez sankcje, do których musiałyby się przyłączyć obok Stanów Zjednoczonych także kraje Europy Zachodniej. To wszystko towarzysze radzieccy brali pod uwagę i dlatego z najwyższymi obawami tylko myśleli o rozwoju sytuacji w Polsce. Naturalnie byli gotowi szantażować Polskę groźbą interwencji. Nie po to, żeby tej groźbę spełnić, ale po to, żeby właśnie wykorzystać ją jako straszak. I temu służyła wielka manifestacja siły sowieckiej, manewry z grudnia 80 roku, które spowodowały reakcję ostrzegawczą ze strony Zachodu. Ustępujący wtedy już w związku z kończącą się kadencją, jedyną kadencją prezydenta Cartera, doradca do spraw bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, Zbigniew Brzeziński, zainicjował wtedy wysłanie listu do Breżniewa przez prezydenta Cartera, jak również listu papieża Jana Pawła II do Breżniewa, który miał no, przestrzegać przed konsekwencjami ewentualnego rozpętania wojny z Polską, wojny przy pomocy wojsk sowieckich. Chociaż wspomniał pan, że realnie była ona niemożliwa z interwencją wojsk radzieckich ze względu na tę sytuację, czy Stany Zjednoczone nie uświadamiały sobie słabości Związku Radzieckiego? Oczywiście słabości Związku Sowieckiego nikt sobie nie uświadamiał. Można ją było zobaczyć w pełnej krasie dopiero w roku 89-90 I wywiad amerykański nie miał pełnych danych i nie mógł mieć pełnych danych co do tego jaką podejmą decyzję przywódcy biura politycznego na Kremlu. Bo po prostu to się wymykało, powiedziałbym, danym, jakie można zebrać za pomocą nasłuchu czy doniesienia agenturalnych. Z punktu widzenia Waszyngtonu ryzyko sowieckiej interwencji w Polsce istniało. To my dzisiaj jesteśmy mądrzejsi od ówczesnych przywódców świata zachodniego, po prostu dlatego, że mamy bezpośredni wgląd do protokołów posiedzeń biura politycznego. Oni nie mieli... Widzieli natomiast, że gromadzą się na ćwiczeniach w grudniu 80 roku ogromne siły sowieckie i nie mogli w związku z tym mieć pewności, czy jest to tylko środek nacisku, szantaż, czy jest to przygotowanie do rzeczywistego wprowadzenia tych wojsk, dołączenia do stacjonujących już przecież w Polsce wojsk północnej grupy Armii Sowieckiej z główną siedzibą w Legnicy i główną bazą czołgów Borne-Sulinowie. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji radiowej jedynki. Historia Żywa Jak tłumaczyć zatem fakt, że nowym premierem został generał Wojciech Jaruzelski? No bo to, że wykluczono Piotra Jaroszewicza z PZPR-u, no to nie jest znowu newsem. Natomiast generał Jaruzelski przejmuje fotel premiera i apeluje o 90 dni spokoju. Przypomnijmy, że to były rzeczywiście dość dramatyczne okoliczności, kiedy Jaruzelski otrzymał Przedostatni szczebel do pełnej władzy, czy mógł się wspiąć na przedostatni szczebel do pełnej władzy w Polsce, bo obok stanowiska członka Biura Politycznego, sekretarza KC i ministra obrony narodowej został premierem, nie rezygnując żadnego z wcześniej wymienionych stanowisk. Pozostanie mu już tylko jeden szczebel do osiągnięcia władzy absolutnej, jakiej nie miał żaden z wcześniejszych sekretarzy i ten szczebel osiągnie, jak wiadomo, 18 października, kiedy zostanie pierwszym sekretarzem na miejsce Kani. Otóż nominacja Jaruzelskiego na premiera nastąpiła wtedy, kiedy, przypomnijmy, dopiero co wygasły strajki studenckie po zarejestrowaniu Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Wciąż toczyły się rozmowy w sprawie zarejestrowania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność i próba odwrócenia rejestracji tego związku w marcu, kiedy to miała miejsce słynna prowokacja bytkowska. Karol Modzelewski. Po co rządowi potrzebna była ta rozmowa? To jest podstawowe pytanie. Nie miał nam nic do powiedzenia. Po co mu była ta rozmowa? Odpowiedź jest jasna. Po to, żeby się odbyła. I po to, żeby wchodząc w konfrontację, można było powiedzieć, związek wchodzi w konfrontację, mimo że rozmowy się toczą prowokacja bydgoska w budynku Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy 19 marca, gdzie miały odbyć się rozmowy z udziałem wicepremiera, zastępcy Jaruzelskiego, Stanisława Macha z przedstawicielami Solidarności, po prostu przywódcy Solidarności, w tym lider bydgoskiej Solidarności Jan Rulewski, zostali brutalnie pobici. To wzbudziło groźbę strajku ostrzegawczego, a od 31 marca Powszechnego. i to był moment, kiedy toczyły się na terenie Polski manewry Układu Warszawskiego Sojus 81, przedłużone bezterminowo. To był naprawdę groźny moment, wszyscy zadawaliśmy sobie wtedy pytanie, którzy świadomie już odbieraliśmy tę sytuację, w Polsce, czy będzie już wtedy wprowadzona jakaś akcja wojenna, czy uderzą Sowieci, którzy są na terenie Polski, czy dojdzie do wprowadzenia stanu wojennego. To był moment naprawdę bardzo dramatyczny, taka próba sił, która wydawało się zakończyła się kompromisem. Obie strony później miały do siebie pretensje o zawarcie tego kompromisu. Część ludzi krytykowała Wałęsę za to, że zgodził się na układ z władzą, w tym momencie układ, który właściwie osłabiał bardzo Solidarność. Wałęsa sprytnie wysunął do przedstawienia warunków tego układu w telewizyjnym wystąpieniu swojego głównego rywala Andrzeja Gwiazdę. Podjął tę decyzję Wałęsa niezgodnie ze statutem Solidarności, bo tę decyzję powinna podjąć cała Komisja Krajowa. No ale ten dyktatorski sposób działania Wałęsy miał być broniony na tej zasadzie, że alternatywą była wojna domowa, był być może nawet moment interwencji sowieckiej. Tego rodzaju dramatyczne oskarżenia, pytania. Pytania także po drugiej stronie wobec Jaruzelskiego i Kani. Czy nie trzeba było jednak naprawdę uderzyć wtedy siłą do końca już w marcu 1981 roku i wykończyć Solidarność już wtedy, zdławić ją zanim ona nie rozwinie się na całe społeczeństwo. Te pytania były także stawiane przez wewnętrznych konkurentów Jaruzelskiego i Kani, których Moskwa brała pod uwagę jako ewentualnych zastępców. To był sekretarz KC Tadeusz Grabski, czy Stefan Olszowski, paru było członków najwyższych władz partyjnych, którzy gotowi byli bardziej twardo postępować z Solidarnością. Ale kryzys skończył się, wydawało się, że się skończył kryzys marcowy i że jeśli nie ma nawet 90 dni spokoju, o które formalnie prosił generał Jaruzelski, przygotowujący cały czas, powtórzmy to, stan wojenny, od co najmniej listopada 80 roku, a więc tych 90 dni spokoju nie uzyskał, ale jednak no, wydawało się, że najcięższe przesilenie jest już za nami, że manewry sowieckie się skończyły, ukazuje się pierwszy numer tygodnika Solidarność. I dochodzi że... panie profesorze do spotkania premiera Jaruzelskiego z prymasem Wyszyńskim. Tak, to też oczywiście miało służyć z jednej strony uspokojeniu sytuacji, z drugiej strony też bardzo ważnej operacji, jaką chciał wykonać Jaruzelski, to znaczy postawić Kościół w roli sojusznika władzy przeciwko Solidarności. Wierzył, że to się uda? Były przesłanki, by rozważać tego rodzaju scenariusz. Przypomnijmy pamiętne wystąpienie prymasa Wyszyńskiego w końcu sierpnia 80 roku na Jasnej Górze, kiedy to prymas ostrzegł wyraźnie powstającą dopiero Solidarność protestujących wtedy na Wybrzeżu i w innych miejscach kraju robotników przed zbyt śmiałymi żądaniami, przypominając, że może skończyć się to no, po prostu zewnętrzną interwencją, że może skończyć się to katastrofą. Władze nadały oczywiście skwapliwie to przemówienie w telewizji, wycinając z niego tylko te fragmenty, w których prymas Wyszyński krytykował wyraźnie władze komunistyczne. A więc poszedł do społeczeństwa obraz taki prymas Wyszyński w skutek pewnego rodzaju wizji realizmu politycznego. Uważa, że Solidarność powinna być umiarkowana, nie powinna posuwać się za daleko w swoich ambicjach politycznych. W dodatku także nie była tajna, ale wiedziano o tym nieufność prymasa Wyszyńskiego do części korowskich doradców Solidarności, obawiał się infiltracji ideologii lewicowych, nie mających nic wspólnego z postrzeganą przez prymasa Wyszyńskiego polską tradycją patriotyczną infiltracji tych wpływów na cały ruch Solidarność. I to wszystko tworzyło, powiedziałbym, nastrój, który władza wychwytywała jako szansę dla siebie. A może uda się oderwać Kościół od społeczeństwa, przeciwstawić, a jeśli nie przeciwstawić, to w każdym razie ustawić w pozycji mediatora, pośrednika między władzą a Solidarnością. I do pewnego stopnia tę drugą funkcję mediatora Kościół rzeczywiście będzie próbował w 80 roku pełnić w imię najlepiej pojmowanego interesu Polski, żeby nie doszło do przelewu krwi, żeby nie doszło do konfrontacji, w której może ulec zniszczeniu no, nie tylko sam proces dojrzewania obywatelskiego Polaków w ruchu Solidarności, ale pewnego rodzaju autonomia PRL, jaką może zgnieść interwencja sowiecka. Tego Prymas Wyszyński się naprawdę obawiał. Tyle, że Prymas Wyszyński był już śmiertelnie chory i wiadomo było, że ta rozmowa Jaruzelskiego z Wyszyńskim jest rozmową w pewnym sensie przywitalną i pożegnalną, bo Jaruzelski wcześniej okazji z Prymasem nie miał e, rozmawiać, a Prymas rzeczywiście kilka tygodni później pożegna się z tym światem zresztą w bardzo godny, poruszający sposób, zostawiając testament. Walki o, no, o polską rację stanu, opartą o chrześcijański fundament, o tradycję chrześcijańską, w której obronie trzeba zachować i odwagę, i rozwagę jednocześnie. Bazylika archikatedralna. Tu spoczął prymas polski, Stefan Wyszyński. Świadek i uczestnik naszych najważniejszych spraw. W testamencie pozostawił nam swoje posłanie. Przekonany o doniosłości przemian społecznych, służyłem bezinteresownie przez wiele lat warstwom robotniczym w duchu społecznych encyklik papieży. Uważam, że pomimo przemian ustrojowo-politycznych dzieło, to nie zostało jeszcze dokonane. Ten właśnie testament sprawił, że prymas Wyszyński był oficjalnie żegnany także przez władze państwowe uroczystym pogrzebem w którym brali udział przedstawiciele władz państwowych. Ale dla społeczeństwa ten maj 1981 roku, maj kiedy odszedł prymas tysiąclecia, cieszący się ogromnym autorytetem, był czasem bardzo smutnym, dużego przygnębienia, bo wszyscy, albo prawie wszyscy, nie chcę powiedzieć wszyscy, bo pewnie byli tacy, którzy się z tego cieszyli, ale w ogromnej większości byliśmy przygnębieni przede wszystkim zamachem na życie Jana Pawła II z 13 maja. Wiadomo już, iż terrorysta był znakomicie przeszkolony, że posiadał również we Włoszech, konkretnie w Palermo, konto bankowe, na które wpływały poważne sumy pieniędzy z tajemniczych źródeł, że jeżeli mógł zbiec z tureckiego więzienia wojskowego w 1979 roku nie uzyskać autentyczny paszport turecki na cudze nazwisko, to dzięki pomocy wpływowych osób. Większość z nas uważała, że w tym zamachu maczały ręce służby specjalne sowieckie i właściwie trop przez Bułgarię nadal w istocie prowadzi na Kreml. Otóż byliśmy przygnębieni tym, że za chwilę może nie być z nami papieża, że jego życie wisi na włosku, bo tak było przecież w połowie maja 1981 roku. Odchodzi od nas prymas tysiąclecia. Z kim zostaniemy wobec tej władzy, która... Upad dla nas i oszukuje przecież, prowokuje cały czas. To były smutne pytania z maja 1981 roku. Panie Winkel! Co pan taki zmartwiony? Przecież to porozumienie nie jest ważne. Żadne normy prawne nie uznają porozumienia zawartego pod przymusem. Откавал их паперу. Wydarzenie goni wydarzenie. Wspomniał Pan Profesor, że władza robi wszystko, aby nie dotrzymywać porozumień sierpniowych. Czerwcowy list KCK do KCPZP o bratnim wsparciu w obronie socjalizmu, czyli Moskwa trzyma cały czas rękę na pulsie. Tymczasem no, władza co robi? Organizuje proces kierownictwa Konfederacji Polski Niepodległej z zarzutem przygotowania do obalenia przemocą ustroju PRL. Są także na Śląsku organizowane w Katowicach huligańskie burdy. Nie ma interwencji milicji. No właśnie, cały czas jest podskórna akcja prowokacyjna, prowokacyjna pokazująca anarchizację w Polsce? Oczywiście władzom na tym zależało, żeby pokazać, że alternatywą do przywrócenia jej pełnej kontroli nad rzeczywistością, tak jak było przed sierpniem 80, jest anarchia, jest chaos, a... Społeczeństwo zmęczy się przecież chaosem, zmęczy się tymi pustymi półkami, na które niezależnie od rzeczywistego kryzysu gospodarczego świadomie wstrzymywano dopływ towarów. Do Przykładem jakby tego, do czego miało prowadzić takie właśnie nastawienie władz, były marsze głodowe. Wtedy właśnie latem roku 1981 zaczęło się to w Łodzi marszem blisko 50 tysięcy głównie pracownic, ale także pracowników zakładów przemysłowych w Łodzi. Później te marsze rozszerzą się na inne miasta. Po prostu ludzie protestowali przeciwko temu codziennemu upodleniu przez warunki życia, przez zniszczenie sprzedaży podstawowych artykułów potrzebnych do codziennego bytu. Wystarczy wziąć do ręki kartki na żywność, które wtedy były obowiązujące, żeby przekonać się, jak upadlające było to życie. Te karteczki, na których było napisane ćwiartka kury, albo 250 gramów wędliny, albo tabliczka czekolady, albo kilogram cukru. Wszystko reglamentowane, wszystko na kartki, a nawet tego towaru, który miał być dostępny na kartki w bardzo ograniczonych ilościach, dla każdego pracującego obywatela Brakowało, nie było w sklepach I to miało właśnie Przekonać mieszkańców Polski Do tego, by odwrócili się Od Solidarności, by tak jak władza Tego chciała, zaakceptowali Moment, w którym władza Wprowadzi stan wojenny, w którym rozprawi się Z przywódcami Solidarności Do tego zmierzała polityka Jaruzelskiego I oczywiście do tego Popychali go cały czas Jego i Kanie, przywódcy Sowieccy. I tu znów możemy skorzystać z bardzo ciekawych stenogramów posiedzeń Biura Politycznego KCKPZR, czyli władzy najwyższej w Moskwie. Widać, jak zastanawiają się nad tym, jak jeszcze nacisnąć na Kanie, na Jaruzelskiego, żeby ci przyspieszyli przygotowania do stanu wojennego. Wzywali Kanie i Jaruzelskiego na rozmowy, tajne rozmowy do Brześcia nad Bugiem, czyli miasta na granicy sowiecko-polskiej gdzie przylatywały te delegacje ze strony polskiej Kania i Jaruzelski, z drugiej strony Dmitrij Ustinow oraz przedstawiciele, czyli minister wojny Związku Sowieckiego oraz przedstawiciele biura politycznego, którzy mieli no, wywrzeć presję na Jaruzelskiego i Kanie, a ci z kolei chcieli przekonywać towarzyszy radzieckich, żeby ci jeszcze pozwolili im lepiej przygotować się do wprowadzenia stanu wojennego. I pozwolę sobie zacytować fragment takiego posiedzenia biura politycznego z 2 kwietnia, gdzie Andropow, czyli szef KGB, członek biura politycznego tłumaczy, że trzeba, cytuję, powiedzieć, że wprowadzenie stanu wojennego oznacza wprowadzenie godziny milicyjnej, ograniczone poruszanie się po ulicach, umacnienie ochrony obiektów państwowych, partyjnych, pod wpływem Solidarności Jaruzelski oklabł, a Kania zaczął ostatnio coraz więcej pić. To bardzo smutne. Tak konkludował 2 kwietnia Andropow sytuację w Polsce przed spotkaniem w Brześciu. Po spotkaniu w Brześciu 9 kwietnia z kolei... Informował o jego rezultatach Andropow Biuro Polityczne w ten sposób. Jeśli chodzi o wprowadzenie wojsk, czyli wojsk sowieckich, to oni, czyli Jaruzelski i Kania, wprost powiedzieli, że jest to absolutnie niemożliwe. Nie można także na razie wprowadzać stanu wojennego. Mówią, że nikt ich nie zrozumie i nie będą w stanie cokolwiek zrobić. Towarzysze podkreślili jednak w rozmowie, że zaprowadzą porządek swoimi siłami. A więc Jaruzelski i Kania grali na. Czas, zarówno w grze ze społeczeństwem polskim, zmęczyć je, przygotować jakby do wprowadzenia stanu wojennego tak, żeby nie zareagowało oporem na dużą skalę. I prowadzili tę grę na czas z towarzyszami sowieckimi, którzy mówili, no trzeba już prowadzić ten stan wojenny, nie możecie dłużej zwlekać, czas najwyższy. Tak wyglądała istota całej gry, która toczyła się w Polsce w drugiej połowie 81 roku. Długi łańcuch ludzkich istnień połączonych myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Czy lipcowe obrady dziewiątego Nadzwyczajnego Zjazdu, które wykluczyły z partii Gierka, znów taki symboliczny gest, miały znaczenie dla intensywności działań generała Jaruzelskiego? No bo skoro nowo wybrany Komitet Centralny zawierał sporą liczbę wojskowych, o czym to mogło mówić? Skoro stan wojenny był jasno określonym celem władz politycznych w Polsce, celem postawionym zarówno przez Moskwę, jak i akceptowanym przez władzę w samej Polsce, to jasne było, że musi umacniać się pozycja tego, który będzie odpowiadał za praktyczne przygotowanie i przeprowadzenie tego stanu, a więc ministra obrony, członka biura politycznego i już od kilku miesięcy także premiera, generała Jaruzelskiego. Pozycja Kani słabła. Rzeczywiście pił coraz więcej. To nie była tylko plotka, którą powtarzał Andropow. Pił, bo nie widział sposobu rozwiązania tego problemu. On rad byłby odkładać jeszcze stan wojenny dalej. Nie palił się do tego. Nie był jakąś krwiożerczą postacią bynajmniej ale z drugiej strony wiedział, że nie może przecież dłużej czy długo w każdym razie przewlekać tej decyzji. Jaruzelski wydawał się tutaj bardziej zdeterminowany, a w każdym razie wiadomo było, że on będzie ostatecznie musiał tę decyzję podjąć, wykonać i dlatego w połowie lipca 1981 roku widać było wyraźnie umacnianie się pozycji Jaruzelskiego. Kania został co prawda wybrany na pierwszego sekretarza, ale drugi kandydat Kazimierz Barcikowski uzyskał także dużo głosów. Kania przypomnę 1300, Barcikowski blisko 600 głosów, a to oznaczało, że pozycja pierwszego sekretarza nie jest już taka silna i że ostatecznie ta walka frakcji, tak zwanego betonu partyjnego i tych tak zwanych liberałów, Wśród nich znalazł się nowy członek biura politycznego, profesor socjologii z Uniwersytetu Jagiellońskiego Hieronim Kubiak, że ta walka frakcji może zostać pogodzona, praktycznie rzecz biorąc, tylko przez tak zwanego silnego człowieka, czyli człowieka w mundurze, przez generała Jaruzelskiego. I tak też 18 października ostatecznie się stanie. W czasie obrad czwartego plenum KC PZPR, Kania zrezygnował z funkcji pierwszego sekretarza a plenum KC wybrało na to stanowisko Jaruzelskiego. To był już moment, kiedy decyzja o stanie wojennym została ostatecznie podjęta, bo 13 września, jeszcze półtora miesiąca przed nominacją Jaruzelskiego na pierwszego sekretarza, Komitet Obrony Kraju podjął decyzję o przygotowaniu i wprowadzeniu stanu wojennego. Oddanie formalnej także i faktycznej władzy pierwszego sekretarza KC PZPR Jaruzelskiemu 18 października Ostatecznie przypieczętowało decyzję o stanie wojennym. Była to audycja Historia Żywa. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl ukośnik jedynka. Kolejna audycja w następny poniedziałek po godzinie 21.00, oczywiście w programie pierwszym Polskiego Radia. Profesor Andrzej Nowak. Zapraszam serdecznie. Dorota Truszczak. Polecam.